Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie Cieszę się, że znowu mogę do was mówić Że znowu jesteśmy razem Dzisiaj znowu coś o historii Polski Dzisiaj trochę ciekawostek Z dawnej historii Polski Zanim zacznę wam opowiadać O historii Polski Chcę wam bardzo, bardzo, bardzo bardzo serdecznie Podziękować jest mi niesłychanie przyjemnie, bo dostaję ostatnio od Was mnóstwo maili i mnóstwo, mnóstwo komentarzy. Jest mi bardzo miło, bardzo się cieszę, że podobał Wam się mój ostatni podcast, że piszecie komentarze, że nie boicie się pisać po polsku. Jest mi bardzo miło otrzymywać od Was maile i komentarze. Jeszcze tylko chciałbym przeprosić Meltem i Tamar. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Ciągle mylę wasze imiona. Nie wiem, jak to się dzieje. Po prostu myślę co innego, piszę co innego. Mam nadzieję, że to się już więcej nie powtórzy. Obiecuję. I jeszcze jedna ważna rzecz. Wiem, że podcasty mogą być Dość trudne dla początkujących. Jeśli jesteście początkujący, to nie martwcie się, że nie rozumiecie wszystkiego. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie i zobaczycie, że po pewnym czasie będziecie rozumieć coraz więcej. Zachęcam Was do spróbowania moich historyjek. Każdy, kto zarejestruje się, kto poda swój e-mail, dostaje ode mnie pięć historyjek z pytaniami i odpowiedziami. Możecie sobie spróbować, jak te historyjki wyglądają, czy są dla was odpowiednie, czy rozumiecie. Wszystko powinniście tam, wszystko rozumieć, ponieważ tam jest słowniczek z boku i historyjki są bardzo proste, ale... Mają pytania i odpowiedzi Właśnie po to, żebyście Odpowiadali na pytania Na głos Żeby zacząć mówić Automatycznie Właśnie po to są Te historyjki, żebyście jak najszybciej Zaczęli mówić Ok? Także nie martwcie się, że nie rozumiecie Każdego słowa Z mojego podcastu Bo chodzi o to, żebyście Rozumieli mniej więcej a po pewnym czasie sami zobaczycie, że będziecie rozumieli coraz więcej, coraz więcej. Im więcej słuchacie, tym więcej rozumiecie. Ja wiem to po sobie, słucham mnóstwo po rzeczy po hiszpańsku, zajmuje mi to dość dużo czasu codziennie. Muszę powiedzieć, że dwie, trzy godziny, ale wykorzystuję każdą chwilę, każdy wolny czas, kiedy jadę autobusem, kiedy idę na spacer, kiedy zmywam naczynia, wtedy zawsze słucham czegoś po hiszpańsku. Niedługo zrobię jakiś filmik, więc będziecie mogli posłuchać, czy zrobiłem postępy. OK, ale koniec już gadania, zaczynamy podcast, już zaczynam opowiadać wam. Coś ciekawego z historii Polski Więc dziś opowiem wam trochę ciekawostek Na temat historii Polski Tej dalszej historii Polski Gdybym zapytał was Skąd pochodzi demokracja w nowoczesnym świecie? Co byście powiedzieli? Grecja No ale Grecja to nie nowoczesny świat To starożytność więc skąd pochodzi demokracja w nowoczesnym świecie? Oczywiście, że z Polski. I jeśli cofniemy się do XVI-XVII wieku, to Polska była daleko bardziej demokratycznym krajem niż każdy inny kraj wtedy w Europie. To bardzo ciekawe i niewiele ludzi o tym pamięta. Polska leży jakby na zachodzie Europy Wschodniej W tym czasie Polska była jakby granicą między zachodnim katolicyzmem Wschodnim grecko-katolickim kościołem A nawet na południu byli wtedy Turcy Pomyślcie, że w tym czasie głosować mogli tylko ludzie wysoko urodzeni na przykład yy, w, w Anglii mogło głosować wtedy około 2% ludzi W Polsce było to około 10% 10% ludzi to była szlachta, która mogła głosować Ludzie majątni, ludzie, którzy mieli pieniądze Oni mogli głosować w Polsce było to 10%, a na przykład w Anglii tylko 2% Pięć razy więcej demokracji Ciekawe, prawda? Wyobraźcie sobie, że te 10% ludzi wybierało w Polsce króla Tak, król był wybierany Ciekawe, królestwo, monarchia Ale król jest wybierany Wybierany przez naród Okej, okay. jak to się zaczęło, że w Polsce królowie zostali wybierani? Musimy się cofnąć aż do roku 1562. Wtedy to właśnie w Lublinie została zmieniona polska konstytucja. Dlaczego tak się stało? Otóż ostatni król z dynastii Jagielonów nie miał dzieci. Zygmunt August II nie mógł mieć dzieci To był ostatni król z dynastii Jagielonów. To bardzo smutna historia Ten król miał trzy żony I starał się mieć dziecko Ale nie udawało się Co ciekawe, jego trzecia żona Była siostrą jego pierwszej żony jego dwie pierwsze żony zmarły dosyć szybko I trzecia jego żona jest siostrą jego pierwszej żony Zygmunt II August nie mógł mieć dzieci I właśnie dlatego wymyślono nowe prawo, że król będzie wybierany Polska szlachta, czyli 10% mieszkańców Polski Mogło wtedy głosować na swojego króla Mogło wybierać króla Przyjeżdżali na koniach To były ogromne spotkania na, Przy pierwszym wybieraniu króla Było 50 tysięcy szlachty 50 tysięcy ludzi przyjechało na koniach Pod Warszawę Do wsi Kamień To działo się pod Warszawą Teraz ta wieś Kamień jest w środku prawie Warszawy Ale wtedy było to pod Warszawą I 50 tysięcy ludzi przyjechało na koniach Żeby wybrać nowego króla Pierwszy król, który został wybrany Był Francuzem Muszę wam powiedzieć, że nie był to udany król Zrobił okropną robotę Rządzenie zupełnie mu nie wychodziło był trochę taki zniewieściały Malował sobie twarz Miał przekute uszy Wtedy w Polsce szlachta raczej nie gustowała w takich rzeczach Ten król nazywał się Henryk Walezy Kiedy Henryk Walezy został królem Miał tylko 23 lata i nie bardzo interesował się rządzeniem polską Której zupełnie nie znał Henryk Walezy nie znał polskiego Więc mm, udział w życiu publicznym niezmiernie go nudził Wolał spędzać dnie na rozrywkach Lubił grać w karty Przegrywał fortuny w karty Mnóstwo pieniędzy Oczywiście pieniądze brał ze skarbu państwa Po dwóch latach Henryk Walezy uciekł z Polski Miał już tego dosyć Henryk Walezy był bardzo mocno wierzącym katolikiem Jeśli zapytam was, kto jest najbardziej znanym Polakiem Co powiecie? Kopernik, no, a może Jan Paweł II. O, Polska kojarzy się teraz z katolicyzmem. Polska jest krajem katolickim. Ale w tamtym czasie Polska nie była aż tak katolicka. Tylko mniej niż połowa Polaków była katolikami. A raczej powinienem powiedzieć mniej niż Połowa mieszkańców Polski Była katolikami Właśnie wtedy w Polsce Był czas Wielkiej tolerancji religijnej W Polsce było wtedy Miejsce na katolików Protestantów Muzułmanów Chrześcijan ortodoksyjnych Kościołów ortodoksyjnych Żydów Wszyscy mieli wtedy miejsce Na polskiej ziemi Taka mieszanka była wtedy nie do pomyślenia, na przykład w Brytanii, w Anglii. Kiedy Henryk Walezy był zaprzysięgany na króla, żądano od niego, żeby utrzymał tolerancję dla protestantów. Ale francuski król nie chciał tego zrobić i podczas przysięgi starał się mówić niewyraźnie słowa przysięgi. Próbował coś przekręcać Ale mm, Powiedziano mu nie, nie, nie Musisz powiedzieć to wyraźnie Polska jest krajem tolerancyjnym No i oczywiście Tak się stało Więc Francuz Henryk Walezy Został polskim królem Ale nie był nim długo Był nim tylko dwa lata I później w dalszych latach Polacy, polska szlachta, wybierali swojego króla. Wybierali z całej Europy. Byli Szwedzi, Niemcy byli polskimi królami, jeden Węgier z Transylwanii, książę Siedmiogrodzki Stefan Batory. Polacy wybierali najlepszych ludzi, żeby byli Królami w Polsce Co było zupełnie innym Sposobem myślenia Niż po prostu Król, który Jest Synem poprzedniego króla Myślę, że to nie było Takie głupie i działało to Przez wiele lat Przez 200 lat Polacy wybierali swojego króla Mieliśmy 11 wybranych króli. Jedenastu wybranych króli elekcyjnych. Jak więc widzicie, przez wiele, wiele lat Polska była wielkim mocarstwem w Europie. Właśnie dzięki temu systemowi i dzięki demokracji. Świetnie. Jak więc działała ta demokracja? Nie wszyscy z 10% Czyli nie wszyscy, nie cała szlachta przyjeżdżała zawsze do parlamentu, czyli do naszego Sejmu, żeby głosować w jakiejś sprawie. Mieli swoich wysłanników. Ale co ciekawe, żeby przegłosować jakąś ustawę, jakieś prawo, na takim Sejmie wszyscy musieli się zgodzić. Jeśli nie zgodził się choć jeden wysłannik, wtedy takie prawo nie mogło być ustanowione. Musieli zgodzić się wszyscy. Była to tak zwana zasada liberum veto, czyli, mówiąc po polsku, zasada jednomyślności. Wyobraźcie sobie, że Dzisiaj w dzisiejszych czasach, w jakimś Parlamencie jeden człowiek może decydować o tym, czy jakieś prawo przejdzie, czy nie. Ale wtedy właśnie tak było: Polska szlachta myślała... twierdziła tak. Tak postępowała, aby zawsze dojść do konsensusu, zawsze, żeby dojść do porozumienia. Nie było... Wygranych i przegranych Ponieważ zawsze musiało być porozumienie Wszyscy musieli się zgodzić Żeby jakieś prawo było przegłosowane Czy to działało? Działało i to dobrze Przez jakieś 200 lat Muszę wam powiedzieć, że przez 200 lat Sejm zerwano 73 razy 73 razy przynajmniej jedna osoba krzyknęła Liberum veto! Nie zgadzam się! Jak więc widzicie, polska demokracja szlachecka była najbardziej demokratycznym ustrojem ówczesnej Europy. A problemy z wprowadzaniem nowych praw, jak i często związane z tym sejmowe kłótnie, czy przepychanki Są po prostu częścią Każdej demokracji Demokracja szlachecka działała Przez wiele lat Aż Rosja Prusy i Austria Rozebrały Polskę na trzy części Podzieliły się Polską Najpierw zabrały po kawałku Aż w końcu Polska Zniknęła z mapy Europy Dlaczego tak się stało? Otóż nie wszyscy wybrani królowie byli odpowiedni. Nie wszyscy nadawali się na to stanowisko. W XVII wieku był taki król, który był Niemcem, nazywał się August II Mocny. August II Mocny był bardziej zainteresowany kobietami niż rządzeniem Polski. Wyobraźcie sobie, że miał on pięćdziesiąt dwoje dzieci czy nawet 350 czworo dzieci. 354 dzieci. Wyobrażacie to sobie z różnymi kobietami. August II mocny nigdy nie spełnił swojego największego marzenia. Nigdy nie zdobył władzy tak wielkiej, jaką miał Król Słońce, Ludwik XIV. Muszę wam powiedzieć, że kiedyś przeczytałem, że przydomek mocny zawdzięczał swojej ogromnej sile. Był tak silny, że mógł łamać podkowy i zginać blaszane talerze. No, nie jestem pewny, czy tak do końca to jest prawda. Podobno, kiedy umierał, powiedział... Całe moje życie było jednym, nieprzerwanym grzechem. Nawet caryca Katarzyna II miała wpływ na wybór króla Polski. Caryca Katarzyna II miała polskiego kochanka Stanisława Poniatowskiego i właśnie ten system wyborów króla, system elekcyjny miał wpływ na to, że wybrany został Stanisław Poniatowski naszym królem. I właśnie za rządów Stanisława Poniatowskiego doszło do rozbiorów Polski. Jak widzicie, ten model demokracji w Polsce był bardzo ciekawy, ponieważ to, co mamy teraz, to mamy dwie strony. Jeśli jedna strona wygrywa, druga jest niezadowolona. A wtedy w Polsce było tak, że wszyscy musieli dojść do porozumienia i wszyscy byli dzięki temu zadowoleni. Nie było przegranych. Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Tyle chciałem opowiedzieć wam o demokracji szlacheckiej w Polsce, o systemie demokratycznym w dawnej Polsce. Jeśli macie jakieś pytania do mnie Oczywiście czekam na nie Jeśli tylko będę znał odpowiedź Chętnie odpowiem Czekam na wasze komentarze Na wasze sugestie Być może mogę coś poprawić yy, W moich podcastach Chcę żeby wszyscy byli zadowoleni Piszcie co mogę poprawić Co mogę ulepszyć